Bo niedawno pożegnaliśmy dwójkę, która pojechała w świat, a my teraz będziemy czekać na kolejne osobniki, które do nas przyjadą. A skąd mogą przyjechać? No bo wspomniał pan o tym, że zwierząt w tej chwili, tych, które mieszkają w zoo, nie wyłapuje się na wolności, tylko najczęściej jest to wymiana między ogrodami zoologicznymi, czyli te słonie nie znają takiego życia na wolności, znają to życie w zoo. Czy wiadomo kiedy i skąd przyjadą kolejne osobniki i niech to będą dziewczyny? trąbą, ewentualnie wachlują się uszami, niespiesznie przemierzają teren. Czy to jest prawda o słoniach, czy to są zwierzęta niepoznane jeszcze tak naprawdę trochę tajemnicze? Słonie poza człowiekiem w naturze to nie mają raczej naturalnego zagrożenia. Tam drapieżniki na nie nie polują raczej. Chyba, dlatego że mogą spokojnie prostu... niespiesznie się przemieszczać, nie muszą tak, uciekać. dlatego myślę, że taki wizerunek jest prawdziwy, jak gdzieś tam można spotkać jakąś grupę słoni, które się gdzieś żeby słonie trafiały do ogrodów zoologicznych z cyrków. No to, to jest dobra to, wiadomość, jest. że rezygnujemy z tej atrakcji cyrkowej atrakcji Lokalnymi ludźmi, społecznościami, gdzie trzeba im zaproponować też alternatywy, jak oni mogą zarobić, prawda, na utrzymanie siebie i rodziny. I są też organizacje, które no, głównie skupiają się na edukacji tych wszystkich lokalnych, czy w Afryce, plemion, pokazują im, jak, jak oni mogą zarobić, żeby właśnie nie wycinać tych lasów, czy nie polować na zwierzęta. No, myślę, że tutaj przede wszystkim to jest właśnie edukacja tych lokalnych lokalnych społeczności.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 szef Mond dodał, że budowanie pozycji jest potrzebne. Pre... Europejska zapewnia, że nowa aplikacja jest bezpieczna, uniemożliwa, uniemożliwia śledzenie, nie wymaga ujawniania danych osobowych. Wystarczy ją ściągnąć i skonfigurować używając paszportu czy dowodu osobistego. W Lublinie otwarto specjalistyczny punkt wsparcia dla rodzin w kryzysie. Zainteresowani będą mogli bezpłatnie uzyskać tę pomoc psychologiczną. W ośrodku będziemy w stanie pomóc każdemu, kto się do nas zgłosi, mówi psycholog Aleksandra Smotrycka-Kolbus. Planujemy... z pozycją. I to wszystko jest dograne na ostatni guzik. Natomiast problem jest taki, że my często zapominamy, tak jak mówiłam, o tym naszym samochodzie, prawda? dopóki nie, coś się nie zacznie dziać. No i jeszcze jest ta kwestia, że w przypadku osób, zresztą wspomniała pani redaktor, kwestię perfekcjonizmu. Niestety problem jest taki, że w pewnym momencie jedzenie, jeżeli już um, zaczęte um, być brane pod uwagę jest, wtedy No niestety nie możesz, dlatego że właśnie organizm powiedział oddawaj energię. I w ten sposób właśnie y, będziemy rekompensować tą biochemię, czyli dajemy energię y, i poproszę też pamiętać, że żebyśmy w ogóle doszli do y, spokojnego snu i do relaksu, no tutaj muszę rzucić paroma rzeczami. Czyli mamy melatonina, wcześniej jest serotonina, czyli właśnie ten hormon relaksu, ale żeby serotonina została w naszym mózgu jak chociażby picie wody. Proszę Państwa, nawet dwuprocentowe odwodnienie naprawdę skutkuje tym, że jesteśmy rozdrażnieni, że mamy problem z koncentracją. No wystarczy regularnie pić wodę, prawda? Także mhm. takie, małe, takie małe rzeczy, takie małe zmiany są dużo lepsze niż rozpiska i trzymanie się kurczowo jakichś konkretnych zasad z eliminacją. Małe kroczki budują duże rzeczy, Ile trwa taki